Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak się macie? Co porabiacie? Wiecie co? Czasami zastanawiam się, co robicie w tym czasie, kiedy słuchacie podcastu. Co robicie w czasie słuchania? Bardzo chciałbym móc zobaczyć, jaka jest wasza reakcja, czy podoba wam się podcast, co rozumiecie, a co jest zbyt trudne. Hmm, ale nie tak ogólnie. Moim marzeniem jest zobaczyć, Każdego osobno I poczuć, poczuć co ta osoba czuje Ucząc się polskiego przez słuchanie mojego podcastu To byłoby bardzo ciekawe <śmiech> Niestety wydaje mi się to niemożliwe Jednak wiele rzeczy, które wydają się na początku niemożliwe Później okazują się zupełnie możliwe Będę o tym jeszcze dzisiaj mówił. Niemcy podczas II wojny światowej byli pewni, że nie można odszyfrować wiadomości, która jest zaszyfrowana przez ich maszynę szyfrującą, czyli przez Enigmę. Myśleli, że to jest niemożliwe. Wiele rzeczy wydaje nam się niemożliwych do zrobienia. Ja kiedyś myślałem, że nie mogę. Nauczyć się żadnego języka obcego Wydawało mi się to całkowicie niemożliwe Jednak okazało się, że to jest możliwe Są osoby, które myślą, że nauczenie się mówić po polsku jest niemożliwe Tego nie da się zrobić, myślą dla tych, którzy tak myślą, na szczęście mam dowody. Mam dowody, że to jest absolutnie, całkowicie możliwe. I te dowody dostałem właśnie od Was. Te dowody to Wasze nagrania. Dlatego bardzo dziękuję, że przysyłacie do mnie swoje nagrania. Dziś w szczególności dziękuję Anastazji. To nagranie dostałem już kilka tygodni temu. Kochani, przepraszam, że musicie czasami poczekać, ale proszę, nie denerwujcie się. Na pewno w końcu usłyszycie swoje nagranie, bo dla mnie to wielka przyjemność móc prezentować to, jak mówicie po polsku. Kiedy słyszymy od kogoś miłe słowa, to po polsku mówimy, że ktoś leje miód na nasze serce. Wy właśnie przez swoje nagrania lejecie miód na moje serce. Jest mi zawsze niezmiernie miło słuchać tych nagrań. Posłuchajmy razem, co powiedziała Anastazja. Dzień dobry Piotr. Mam na imię Anastazja. Miło mi się poznać. Nareszcie robię do Ciebie nagranie. Mimo, że od ponad roku słucham Twoich podcastów. Zaraz po usłyszeniu pierwszego podcastu zaczęłam słuchać ich prawie codziennie, bo są naprawdę pouczające. Chciałabym Ciebie bardzo, bardzo podziękować. Mówisz o rzeczach, których nawet nigdy nie czytałam. I oprócz tego, że jest to bardzo i edukacyjne i interesujące, mogę w tym samym czasie nauczyć języka, który mi się bardzo podoba. A twój styl komunikacji, głos i charakter prezentacji, tekstu robię to naprawdę przyjemną rozrywką. Sam jestem z Brześcia, miasta przygranicznego, więc to nie jest tu tak trudno nauczyć języka polskiego, ponieważ granicy jest 4-5 km od nas. I jeśli ktoś posiada wizę czy kartą Polaka, może po prostu pojechać do Polski jakimkolwiek pojazdem. I nie będzie ta podróż trwała długo. A poza tym można też zwiększyć poziom konwersacyjnego języka polskiego. I w taki sposób dzięki Ciebie zrobiłam. Jak już tylko zacząłam czuć, że nieźle rozumiem ten piękny język i może nawet mogę w nim rozmawiać, spełniłam pierwszą samodzielną podróż za granicę, do Polski. I po prostu zaczęłam rozmawiać z Polakami. Spotkałam tak kilku przyszłych przyjaciół i potem spełniłam również marzenie jechać pociągiem do Trójmiasta. Być w tej chwili nad morzem, ale również chciałam nawiązywać nowe znajomości i rozmawiać z kimś po polsku. I w obecnym czasie, w XXI wieku, to też nie jest tak trudno, bo są sieci społecznościowe dla podróżujących. Więc używając sieci Couchsurfing dla podróżujących możesz spotkać wielu lokalnych ludzi, zostać również w ich mieszkaniu na noc, wymienić się doświadczeniami, rozmawiać w różnych językach i zostać przyjaciółmi na długi czas. Dziewczyna, która powiedziała mi o tej sieci społecznościowej, poznała tak swojego męża, chociaż nie ma to na celu szukania związków. I gdyby nie twoje podcasty, może Nigdy by się to nie wydarzyło i nigdy bym nie nauczyło polskiego, jak przy pomocy Twoich podcastów, za co jestem bardzo wdzięczna i jeszcze raz chciałbym powiedzieć dzięki. Ogromne dzięki dla Anastazji za wspaniałe nagranie. Anastazja mówiła o bardzo ważnej rzeczy. Nowy język, którego się uczymy, otwiera przed nami zupełnie inny świat, zupełnie. Nowe możliwości są dla nas dostępne To tak zupełnie jakbyśmy byli dziećmi w domu zabaw I dostajemy klucze do kolejnych pokojów W których są zupełnie inne zabawki Inne dzieci z którymi możemy się bawić na przykład Są w kolejnych pokojach bez tego jesteśmy ograniczeni tylko do jednego pokoju. Ale kiedy mamy te klucze, możemy wchodzić do różnych pokojów. To podoba mi się najbardziej. Anastazja mówi, że jej koleżanka poznała męża właśnie dlatego, że wcześniej uczyła się języka polskiego. Czasami mówicie, że dzięki temu, że Uczycie się polskiego. Teraz możecie rozmawiać z rodziną z Polski. Innym razem słyszę, że ktoś otworzył biznes w Polsce, bo nauczył się języka polskiego. W tamtym roku spotkałem się z Dimą, który ma swoją małą kawiarenkę niedaleko miejsca, gdzie ja pracuję. To są wspaniałe przykłady na to, że nauka polskiego... Nie tylko polskiego, ogólnie nauka języków otwiera przed nami kolejne drzwi, kolejne możliwości. Bez tego drzwi są zamknięte na stałe. Musimy dostać do nich klucze. A te klucze to właśnie nowy język. Wielkie dzięki dla Anastazji za nagranie. A ja oczywiście czekam na następne nagrania od was Powoli staję się nałogowcem Bo sprawdzam pocztę i patrzę czy ktoś przysłał nagranie Mam nadzieję, że to nie jest jakiś szkodliwy nałóg Kochani, dzisiejsza historia, którą wam opowiem jest niesamowita Bo pokazuje jak matematycy uratowali świat i jak niemożliwe stało się możliwe wielu historyków mówi, że dzięki złamaniu szyfru Enigmy bo dzisiaj właśnie o Enigmie będę mówił bez tego Druga wojna światowa trwałaby co najmniej o dwa lata dłużej dziś Właśnie chcę opowiedzieć o matematykach, którzy złamali kod enigmy. Kod, który wydawał się niemożliwy do rozszyfrowania. Szyfr niemożliwy do złamania. Żeby wszystko zrozumieć, musimy zacząć jak zwykle od samego początku. Co to była... Enigma. Co to była za maszyna i do czego służyła? Początki Enigmy sięgają lat dwudziestych XX wieku. W 1918 roku pewien holenderski wojskowy chciał wysłać zaszyfrowaną wiadomość i stworzył w tym celu maszynę szyfrującą. Jednak nie była to prawdziwa maszyna, tylko jej teoretyczny projekt. Niemiecki inżynier Artur Scherbius kupił ten projekt, kupił ten patent i po pięciu latach stworzył swoją maszynę szyfrującą. Później zaoferował ją marynarce wojennej niemieckiej, ale również chciał ją sprzedawać, Normalnie Tak do normalnego użytkowania Dla bankierów, dla poczty na przykład Wtedy nie było oczywiście internetu Nawet telefony nie były zbyt powszechne Więc ludzie wysyłali telegramy Czasami ludzie chcieli Zaszyfrować swoje telegramy Więc taka maszyna była bardzo użyteczna W tamtych czasach Trzeba powiedzieć, że wiadomość zaszyfrowana Enigmą była praktycznie nie do odszyfrowania albo przynajmniej bardzo trudna do odszyfrowania. Pównie, później opowiem wam mniej więcej, jak działała Enigma. Jak działała Enigma, ta wersja handlowa i wersja wojskowa. Bo były dwie wersje, ale o tym za chwilę Opowiem. Polska i Francja to kraje graniczące z Niemcami, dlatego wywiad tych krajów był bardzo zainteresowany złamaniem kodu Enigmy. Przez kilka lat złamaniem kodu zajmowali się lingwiści. Niestety to nie przynosiło rezultatu. Nikt nie mógł złamać kodu. W 1929 roku na Uniwersytecie w Poznaniu powstał specjalny kurs dla studentów matematyki, którzy znali język niemiecki. Pamiętacie, że Poznań był pod zaborem niemieckim, więc było oczywiste, że wiele osób z tego rejonu znało doskonale język Niemiecki. W 1931 roku francuski agent przekazał Polakom plany budowy maszyny, ponieważ Francuzi uznali, że nawet mając plany, maszyny nie potrafią rozszyfrować wiadomości przesyłanych enigmom. Dlatego postanowili yy, dać plany Polakom, może im się uda. Udało się też Polakom kupić dwie maszyny, dwie wersje handlowe Enigmy. Oczywiście wersja handlowa miała tylko około 150 tysięcy kombinacji szyfrowania, a wersja wojskowa miała ich o wiele więcej, o wiele, wiele więcej. To były miliardy możliwości. Za moment wam o tym powiem, dla jak to się działo jakie były różnice między tymi dwoma maszynami. Ale nawet wersję handlową nie było łatwo rozszyfrować. Złamaniem szyfru zajmowało się trzech polskich młodych matematyków. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. W 1932 roku Rejewskiemu udało się rozszyfrować Enigmę jeszcze przed II wojną światową rozszyfrował handlową wersję Enigmy. W 1933 roku stworzono w Polsce kopię niemieckiej maszyny szyfrującej. Od tej pory można było czytać niemieckie wiadomości zaszyfrowane Enigmą. Jednak Niemcy wciąż udoskonalali maszynę, ciągle zmieniali procedury szyfrowania. Dlatego matematycy wciąż musieli pracować. W 1938 roku Rejewski opracował maszynę, którą nazwał bombą kryptologiczną. Rejewski był doskonałym matematykiem, który zajmował się teorią permutacji. Jego Maszyna łamania kodu Enigmy była maszyną mechaniczną. Trzeba było kręcić kołami zębatymi i szukać wyniku, szukać odpowiedzi. Polacy w tym czasie przechwytywali mnóstwo wiadomości niemieckich, ponieważ Niemcy uważali, że te wiadomości są bezpieczne, że nikt nie potrafi złamać ich kodu. Ale cały czas pracowali nad udoskonaleniami, ulepszali maszynę, udoskonalali Enigmę. W 1939 roku, żeby odszyfrować Enigmę, potrzeba było mieć 60 bomb kryptologicznych działających jednocześnie. To było już niemożliwe dla Polski. Ich zbudowanie kosztowało zbyt dużo pieniędzy i byłoby zbyt czasochłonne. Potrzebna była jakaś inna metoda jakaś automatyczna metoda odszyfrowania wiadomości metoda, która byłaby o wiele szybsza. Właśnie dlatego Polacy zdecydowali się poprosić o pomoc Francję i jej Wielką. Brytanię. W 1939 roku polski wywiad przekazał Francuzom i Anglikom po jednej polskiej wersji Enigmy wraz z całą dokumentacją. Polacy nadal pracowali nad rozszyfrowaniem Enigmy, ale równocześnie zaczęły się prace we Francji i w Anglii. Niedaleko Londynu, w Betchley Park pod kierownictwem angielskiego matematyka Alana Turinga powstał ośrodek dekryptażu. Powstały nowe wersje bomb kryptologicznych, które łamały kod Enigmy. Pewnie zapytacie się, co się stało z polskimi matematykami. Po wybuchu wojny polscy pracownicy biura szyfrów Ewakuowali się z Polski Przez Rumunię Dostali się do Francji Polacy pracowali we Francji Ale po kapitulacji Francji Musieli się ewakuować dalej Różycki zginął podczas rejsu Na Morzu Śródziemnym Podczas burzy Była wielka burza I statek zatonął w 1943 roku Rejewski i Zygalski przedostali się do Hiszpanii i tam byli aresztowani Na szczęście dzięki pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża obaj zostali uwolnieni i przez Portugalię dostali się do Wielkiej Brytanii i tam pracowali do końca wojny Teraz postaram się Wam opowiedzieć, chociaż bez rysunków nie będzie to łatwe, jak działała Enigma. Możecie znaleźć w internecie zdjęcia Enigmy. Enigma wyglądała podobnie jak maszyna do pisania. Miała klawiaturę, na której trzeba było wpisać wiadomość. Gdy operator wciskał klawisz na klawiaturze, wtedy... Nad klawiaturą zapalała się lampka wskazująca literę. Zatem za każdym razem, gdy wciskało się klawisz z literą, enigma pokazywała inną literę, która zastępowała naszą literę. Jednak za każdym razem mogła być to inna litera. Na przykład, gdy wciskasz literę A, to zapalała się lampka z literą G. Jednak gdy jeszcze raz wciskasz A, to tym razem zapalała się lampka z literą na przykład F. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego Niemcy uważali, że tego kodu nie można złamać. Dawniej ta sama litera zawsze dawała... Inną, ale taką samą literę w kodzie. Tym razem było inaczej. Za każdym razem mogło być inaczej. Jeśli szyfrujesz tę samą wiadomość, to ile razy to zrobisz, prawdopodobnie za każdym razem dostaniesz inny kod. Jak to działało? Jak to działało? Jak działała Enigma? W środku były trzy rotory Trzy obracające się wałki Każdy rotor miał 26 pozycji Tyle ile jest liter w alfabecie niemieckim Alfabet niemiecki ma 26 liter Za każdym razem, gdy operator wciskał klawisz Obracał się pierwszy rotor Gdy pierwszy rotor Obrócił się o cały obrót Obrócił się 26 razy Wtedy o jedną pozycję Obracał się drugi rotor I gdy drugi rotor Obrócił się o cały obrót Wtedy zaczynał obracać się Również trzeci rotor to tak jak w dawnych licznikach samochodowych, w licznikach kilometrów. Najpierw obracają się kilometry, potem dziesiątki kilometrów, potem setki, tysiące. Ok? Myślę, że wiecie o co chodzi. Wewnątrz tych rotorów były połączenia elektryczne. Były przewody łączące ze sobą. Te litery Kiedy wciskało się klawisz To prąd z baterii przepływał Przez wszystkie rotory A potem zapalała się lampka Przy literze, która była szyfrem Nie jest łatwo to opowiedzieć Ale mam nadzieję, że wciąż Możecie to sobie wyobrazić Zatem to, co czyniło Enigmę Trudną do odszyfrowania Było to, że rotory Obracały się za każdym wciśnięciem klawiatury i za każdym razem dostawało się inny kod. Na szyfr miało oczywiście również wpływ początkowe położenie rotorów, dlatego właśnie ta sama litera była za każdym razem szyfrowana w zupełnie inny sposób. Umożliwiały to ruchome rotory. Jak wyglądało przekazywanie informacji? operator nastawiał początkowe ustawienie rotorów potem pisał informacje, tak jak na maszynie do pisania zapisywał litery podświetlone przez lampki to była właśnie zakodowana informacja sama Enigma nie wysyłała informacji, potrzebny był do tego radiotelegrafista który za pomocą kodu Morsa wysyłał Informację drogą radiową. Informacja drogą radiową docierała do innego radiotelegrafisty. Może gdzieś na oceanie, może gdzieś w polu walki, gdzieś daleko. I radiotelegrafista słyszał kot. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. I zapisywał go. Żeby odszyfrować informacje, trzeba mieć drugi egzemplarz Enigmy. Dokładnie taką samą maszynę. Ale dodatkowo musiałeś znać początkowe położenie rotorów. Dlatego każdy rotor miał numerki. Każdy rotor mógł być ustawiony na 26 sposobów. Jeśli wiedziałeś, że pierwszy rotor musisz ustawić na przykład na osiemnastkę, drugi na dziesiątkę, trzeci na dwunastkę, to były początkowe ustawienia. A potem wystarczyło wciskać odpowiednie klawisze i odczytać litery podświetlone przez lampki. Na pewno jesteście ciekawi, ile możliwości kodowania miała Enigma. Mówiłem już, że były trzy Rotory. I każdy z nich miał 26 możliwości startowych Wystarczy teraz pomnożyć 26 razy 26 razy 26 I otrzymamy liczbę 17576 Trzy rotory można włożyć do maszyny na 6 sposobów Pamiętacie, że każdy rotor jest inny Zatem... 17576 razy 6 to 105456. Tyle możliwości wybierania kodu miała najprostsza wersja Enigmy z trzema rotorami czyli początkowa handlowa wersja Enigmy. Wojskowa wersja była udoskonalona. Zamiast trzech rotorów, Użytkownik mógł wybrać teraz trzy rotory z pięciu. Było pięć rotorów i trzeba było z nich wybrać trzy. To dodatkowo dawało 60 możliwości wyboru rotorów. Łatwo to policzyć. Pierwszy rotor można wybrać na pięć sposobów, drugi na cztery i ostatni na trzy sposoby. Zatem trzeba pomnożyć pięć razy cztery razy trzy co daje liczbę 60. Jednak to nie wszystko. Wersja wojskowa Enigmy dodatkowo miała łącznicę kablową. Po niemiecku to się nazywało Sztekabrät. Ta dodatkowa część wyglądała jak pudełko z kablami, których położenie można było zmieniać. W ten sposób mm, łączono pary liter zamieniając ich kodowanie. Krótko mówiąc, teraz, żeby odszyfrować kod, trzeba było dodatkowo znać wszystkie połączenia w tej łącznicy. To był dodatkowy poziom skomplikowania maszyny, który dawał ogromną ilość możliwości. Wszystkich możliwych ustawień było 15 razy 10 do potęgi 18, czyli Piętnastka z dziewiętnastoma zerami O ile się nie byle tę liczbę czyta się jako 150 kwintylionów Co tu dużo mówić Jest to przeogromna liczba Dlatego Niemcy uważali, że wiadomość Zaszyfrowana enigmą jest niemożliwa Do odszyfrowania nawet Jeśli ktoś pozna budowę tej maszyny Budowę Enigmy Wiemy już jak Niemcy wysyłali informacje Ale zapytacie skąd Odbierający informacje Wiedział jakich Rotorów użyć, jak ustawić Rotory i jak ustawić Połączenia w łącznicy kablowej Obie strony Strona nadająca I strona odbierająca Muszą mieć tak samo Ustawioną maszynę żeby móc odszyfrować wiadomość Ustawienia maszyny były wydrukowane na dużej kartce papieru I na każdy dzień te ustawienia były inne Na jednej kartce były zapisane ustawienia na jeden miesiąc Jeśli miałeś taką kartkę To wiedziałeś jak ustawić maszynę w każdy dzień Bez tej kartki, bez ustawień początkowych nie mogłeś odszyfrować wiadomości, nawet mając enigmę. Zatem gdyby alianci mieli maszynę i ustawienia początkowe, to mogliby odszyfrowywać wiadomości bez żadnego problemu. Podobno udało się przejąć ustawienia początkowe nawet kilka razy, ale pamiętajcie, że kody zmieniane były każdego dnia, a później w czasie wojny nawet co 8 godzin Dlatego właśnie potrzebni byli matematycy Zapytacie jakie były słabe strony Enigmy Wiemy już, że litery były kodowane innymi literami Za każdym razem innymi Ale I tu jest duże ale Litera kodowana nigdy nie była kodowana tą samą literą. Na przykład litera E mogła być zamieniona na każdą inną literę w alfabecie, ale nie na E. Nie mogła być tą samą literą. To wynika z budowy Enigmy i to pomogło złamać kod Enigmy. To była wskazówka. To była najsłabsza strona Enigmy, najsłabszy jej punkt. Polacy, Anglicy i Francuzi, Francuzi oczywiście z łatwością przechwytywali zaszyfrowane wiadomości. Niemcy nie obawiali się tego, bo myśleli, że nikt nie złamie kodu Enigmy. Jeśli przechwycisz zaszyfrowaną wiadomość, to chcesz spróbować zgadnąć, co jest tam napisane, prawda? Codziennie o 6 rano Niemcy wysyłali prognozę pogody. Tak było codziennie. Codziennie o szóstej była prognoza pogody. Dlatego można było się domyślić, że we wiadomości znajdzie się niemieckie słowo Weta-Ausschicht, czyli prognoza pogody, jeśli dobrze wybawiam po niebiecku. Można było spodziewać się różnych wyrażeń, na przykład na końcu wiadomości spodziewano się pozdrowienia Heil Hitler. Po, pamiętacie, litery szyfru nie mogą się powtarzać z literami wiadomości. To bardzo pomagało. Ten sposób myślenia naprowadził Alana Turinga do zbudowania angielskiej maszyny do łamania kodów, tak zwanej bomby. Nazwa właśnie... Była na cześć polskich matematyków, którzy swoją maszynę nazwali bomba kryptologiczna, i Anglicy również nazwali swoją bomb. Pamiętacie, najpierw Polacy zbudowali bombę logiczną, i teraz Anglicy w Betchley Park zbudowali inną wersję takiej maszyny deszyfrującej. Polska bomba była małą maszyną, która potrafiła odszyfrować wojskową. Lotniczą enigmy, Ale nie potrafiła odszyfrować Enigmy używanej przez Marynarkę Wojenną Kriegsmarine Co niemiecka maszyna wojenna Robiła inaczej Startowe Pozycje rotorów były wysyłane Na początku wiadomości Ale były zakodowane Innym kodem niż cała wiadomość To był kompletnie inny kod Tylko do zaszyfrowania startowych pozycji rotorów Najpierw musiałeś to odszyfrować Żeby dobrać się do faktycznej wiadomości Angielska bomba to była wielka maszyna Bardzo hałaśliwa Wszystko się tam kręciło automatycznie Ale potrafiła szybko złamać kod Enigmy Szybkość była bardzo ważna Bo każdego dnia ustawienia maszyny kodującej Były inne Maszyna deszyfrująca sprawdzała wszystkie możliwe położenia początkowe enigmy i patrzono, czy udaje się odczytać wiadomość. W miarę upływu czasu matematycy udoskonalali maszynę deszyfrującą, ponieważ potrzeba było jak najszybciej odszyfrować wiadomości. Niemcy zmieniali nawet co 8 godzin ustawienia enigmy. Jednak bomba, maszyna bomba potrafiła odczytać wiadomości w 20 minut To było zwycięstwo matematyków Do końca wojny w Anglii powstało 200 bomb Turinga I 125 kolejnych takich maszyn w Stanach Zjednoczonych w 1943 roku w Bletchley Park powstał pierwszy komputer, który nazywał się Colossus. Do końca wojny powstało 16 Colossusów. Te komputery działały na podstawie teoretycznych prac Turinga. Colossus jest uznawany za pierwszy komputer nie był programowany przez program komputerowy, ale za pomocą przełączników. Nie muszę wam mówić, że łamanie szyfrów i odczytywanie niemieckich wiadomości bardzo pomogło w wielu operacjach wojskowych. Mówi się, że dzięki temu wojna skróciła się o dwa, a może nawet trzy lata. Pod koniec wojny w użyciu było 40 tysięcy Maszyn Enigma, więc wyobrażacie sobie, jak dużo informacji było przechwytywanych i potem przetwarzanych I jak to było ważne dla każdej bitwy, dla każdej operacji wojskowej Dziś inne maszyny zajmują się szyfrowaniem, to są komputery Technologia poszła znacznie do przodu I każdy z nas codziennie spotyka się Z kodami, szyframi i tego typu rzeczami Szyfry są coraz bardziej skomplikowane Ale oczywiście osoby zajmujące się deszyfrowaniem Mają coraz lepsze narzędzia do łamania kodów Myślę, że ten wyścig nigdy się nie skończy i nigdy nie będzie można powiedzieć, że istnieje metoda, która pozwala zaszyfrować coś w stu Zresztą nie o to chodzi. Wyścig toczy się o czas. Chodzi tu o czas. Jeśli odszyfrowanie zajmie zbyt długo czasu, to wiadomość odszyfrowana staje się bezużyteczna. Jest już Przestarzała Zatem zadanie łamaczy kodów Polega nie tylko na złamaniu kodu Ale na zrobieniu tego Odpowiednio szybko Zanim informacja Przestanie mieć swoją wartość Zanim informacja yy, Przestarzeje się Doskonale kochani to wszystko, co chciałem powiedzieć wam o Enigmie, o polskich matematykach i o Alanie Turingu i o rzeczach z pozoru niemożliwych, które w rezultacie okazują się możliwe. Jestem pewien, że każdy z was może mówić po polsku. Oczywiście to wymaga pracy i czasu. To jest jak łamanie kodu. Ale o, pamiętajcie o jednym Każdy z nas Ma to wspaniałe narzędzie Najwspanialszy komputer Maszynę do nauki języków Ta maszyna znajduje się w naszej głowie Natura stworzyła nas w ten sposób Że możemy uczyć się języków Trzeba tylko używać dobrej metody Metody Odpowiedniej dla naszego mózgu To wszystko To takie proste Każdy z nas ma doskonałą maszynę Do uczenia się języków To prawda, że nauka języka wymaga czasu Ale to nie jest bardzo skomplikowane Wystarczy słuchać, czytać A potem używać języka To wszystko To takie proste i to wszystko co chciałem wam dziś powiedzieć Zachęcam was do Używania moich materiałów Jeśli są dla was interesujące A mam nadzieję, że tak jest Zachęcam do komentowania podcastów W ten sposób dajecie mi sygnał Że to jest dla was interesujące To bardzo pomaga mi też Bo wiem, że jeżeli komentujecie To znaczy, że Słuchaliście podcastu, że nie robiłem tego na marne, że to Was interesuje? Dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Dziękuję za Wasze listy, komentarze, za nagrania. Bez Was to nie ma sensu. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl